Dwanaście lat temu pojawił się lis o dziewięciu ogonach. Jego ogony śmigały w powietrzu, niszcząc góry i zalewając brzeg wielkimi palami. Ninja powstali, by bronić swych wiosek. Nie atakować! Czekamy na czwartego Hokage! Jeden z shinobi stoczył z lisem o dziewięciu ogonach morderczą walkę. Poświęcił swe życie, by schwytać bestię i uwięzić ją w ludzkim ciele. Ten ninja znany był jako czwarty Hokage. Daj tu niech, no ja cię dorwę! Tym razem przesadziłeś, Naruto! Dajcie spokój! Jesteście źli, bo nie macie odwagi robić tego, co ja! Prawda, cieniasy? Słabe usze? Nigdy mnie nie złapiecie! No Hokage? To pilna sprawa! Naruto wspiął się na kamienne twarze! Pomazał sprayem całego Hokage! Mm. Naruto, stój! Wpuściłem ich w kanał. Czyżby, Naruto? Skąd pan się tu wziął, Iruka Sensei? Co pan tu robi? Co ty tutaj robisz? Powinieneś być w szkole. Zaczynam mieć tego dość, Naruto. Ostatnio zawaliłeś test końcowy, poprzednim razem też. Jutro masz ostatnią szansę i znowu coś kombinujesz. Hmm. Ha! I przez ciebie, Naruto, wszyscy powtórzą transformacja Jutsu. Uwaga, zaczynam do roboty. Przemiana! Zmieniłaś się we mnie. Dobrze. Ekstra! Wow! Sasuke, widziałeś? Teraz Sasuke ucicha. E, dobrze. A teraz Naruto Uzumaki. To kompletna strata czasu, Naruto. Przez ciebie zawsze nam się dostaje. I co z tego? Naruto, postaraj się. Przemiana! O! <śmiech> o? <A>! O! <śmiech> Niezłe, co? To moje sexy jutsu! Skończy z żartami! Ostrzegam cię po raz ostatni! Beznadzieja, frajer. Nie wrócisz do domu, dopóki nie zmyjesz całej tej farby. Co z tego? Przecież w domu i tak nikt na mnie nie czeka. Naruto? Czego pan chce, Sensei? No, tak się zastanawiam. Może wybralibyśmy się na ramen, jak skończysz? To naprawdę pyszne. Co ty na to? Najważniejsza jest właściwa motywacja! Biorę się ostro do roboty! Wkracza Naruto Uzumaki! Naruto... Dlaczego pomazałeś twarze wielkich Hokage? Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, kim byli, prawda? Naruto, tego, kim byli, prawda? Pewnie, że tak! Wszyscy ich znają, byli największymi shinobi swoich czasów, niedościgłymi, niepokonanymi mistrzami ninja. A czwarty Hokage uratował wioskę przed lisem o dziewięciu ogonach. Był najlepszy z najlepszych. Więc dlaczego? Bo ja będę potężniejszy od nich wszystkich. Ja, Naruto. Następny Hokage, legendarny ninja. Nikt nie będzie się ze mnie śmiać! Wszyscy będą mnie podziwiać! Kumalski? E, przy okazji chciałem pana poprosić o przysługę, Sensei. Chcesz drugą porcję? Mm -mm. E, chcę przymierzyć opaskę. Proszę! E, Tę opaskę? O nie! Opaskę liścia możesz założyć dopiero jak skończysz akademię i zostaniesz ninja. Musisz zdać jutrzejszy test. To bez sensu! To dlatego zdjąłeś swoje gogle? Chcę jeszcze jedną porcję! Rozpoczynamy egzamin końcowy. Kiedy usłyszycie swoje imię, przejdźcie do sali obok. Dziś musicie zaliczyć klon Jutsu. Jestem w tym beznadziejny. Świetnie, znowu zawalę egzamin. Dobra. Weź się w garść, Naruto. Poradzisz sobie. Kumalski? Klon Jutsu! I hmm. Iruka-sensei. Klon jest dziwny, ale nie było tak źle. Zawisł i dokonał replikacji. To jego trzecia próba, więc wierzę, że naprawdę chce zostać ninja. Moglibyśmy przymknąć oko i zaliczyć to. Mizuki-sensei, inni studenci pokazali co najmniej trzy udane replikacje. A Naruto stworzył tylko jedną. Spójrz na nią. Jest żałosna. Nie mogę dać mu zaliczenia. <śmiech> Jest! Odalonych ze pierwszy go pierwszy! Teraz jestem ninja! tu dziś twoje ulubione danie. To będzie łupca! To... Tam jest. Widzisz go? To ten chłopak. Podobno tylko on nie zdał. I bardzo dobrze, że oblał. Wyobraź sobie, co by było, gdyby został ninja. To przecież właśnie on... O tym nie wolno wspominać. A -a -a. A -a. Świetnie. Teraz Iruka. Czekałem na to. musimy Wiesz, o czymś porozmawiać. Zawiązać? Iruka jest wymagający, ale to dla twojego dobra. Ale dlaczego? Dlaczego tylko ja? On po prostu chce, żebyś był silniejszy, wiesz? I właśnie dlatego jest dla ciebie taki surowy. Jest taki jak ty. Nie ma rodziców, ani rodziny. Ale... tym razem naprawdę się starałem. <laughs> Muszę ci o czymś powiedzieć. Hmm? To tajemnica, ale chyba mogę ci ją zdradzić. Ha! Tajemnica? Ha! Iruka... O co chodzi, Lordzie Hokage? Wiem, jak się czujesz. Dorastałeś tak jak Naruto, nie zaznawszy miłości ojca i matki, ani ciepła rodzinnego domu. Zbliża się! Nie pozbój się! Czuj! się! Moi rodzice tam walczą! Iruka Sensei, obudź się! E, co się stało? Musisz natychmiast iść do lorda Hokage. Chodzi o Naruto. Ukradł nasz święty zwój! Zabrał zwój u więzienia? Nie! Zobaczmy. Pierwsze to. wielocieniste klonjutsu. A! Tylko nie to! Nie cierpi tej techniki! Lordzie Hokage, to już nie jest głupi żart. To poważne przestępstwo. Ten zwój zawiera tajemnice zapisane przez pierwszego Hokage. Tajemnice znane tylko naszej wiosce. Jeśli wpadnie w niepowołane ręce, nasze życie legnie w gruzach. Dobrze. Przyprowadźcie mi, Naruto. Gdzie on jest? Mam teraz świetną okazję, żeby pozbyć się Naruto. Nikt nie będzie za nim płakał. No a zatrzymam dla siebie. Daleko nie uciekłeś. <śmiech> hmm? Szybko mnie pan znalazł, Sensei, całkiem nieźle, nawet nie zdążyłem poćwiczyć On cały czas ćwiczył, naprawdę ciężko pracuje <śmiech> Proszę posłuchać, Iruka Sensei, ja pokażę to wspaniałe jutsu, pan da mi zaliczenie i będzie po krzyku No bo każdy, kto uczy się jutsu z tego zwoju, od razu zdaje A? Skąd ci to przyszło do głowy? Mizuki Sensei mi powiedział, Kumalski? Pokazał mi święty zwój, no i to właśnie miejsce. No? Mizuki? Uważaj! Naruto! Oddaj mi zwój. Naruto! Nie słuchaj go, nie rób tego! W zwoju opisane są zakazane jutsu, które mogą zagrozić wiosce. Mizuki, wykorzystał cię, żeby zdobyć zwój i przejąć władzę! Naruto... Iruka próbuje cię przestraszyć, bo nie chce, żebyś wykorzystał zwój! A? A? Przestań kłamać, Mizuki! Nie daj się nabrać, Naruto! <laughs> Powiem ci, kto tu naprawdę kłamie! Nie, Mizuki! Przez całe życie jesteś oszukiwany, Naruto! To się stało 12 lat temu! Co takiego się stało? Wiedzą o tym wszyscy oprócz ciebie. Iruka próbuje to ukryć przed tobą. Zrobi wszystko, żeby mnie uciszyć. Co to za tajemnica? O czym wiedzą wszyscy oprócz mnie? Nie mów mu, nie wolno ci! O tym, drogi chłopcze, że lis o dziewięciu ogonach jest w tobie. Lisi duch, który zabił rodziców Iruki oraz zniszczył naszą wioskę, przejął twoje ciało. Ty jesteś lisem o dziewięciu ogonach! Przestań! Przez całe twoje życie, wszyscy skrzętnie to przed tobą ukrywali. Nie zauważyłeś, że dziwnie cię traktowali? Jak śniecia? Nienawidzili cię za to, że żyjesz! Nie. nie! Nie, nie, nie, nie, nie! Naruto! Dlatego w tej wiosce nigdy nie będziesz mile widziany! Nawet twój ukochany sensei cię nienawidzi! Zrozum. Naruto nie ma rodziców, którzy by się nim zajęli. Jak byś się czuł, gdyby wszyscy się od Ciebie odwrócili? Postaw się na jego miejscu. Pakuje się w kłopoty, żeby ludzie zwrócili na niego uwagę. Wciąż myśli o rodzinie, której nie ma. Bardzo cierpi. Naruto, na ziemię! Dlaczego? Bo jesteśmy tacy sami. Kiedy straciłem rodziców, nikt się nie przejął. Ludzie nie mieli dla mnie czasu. Zapomnieli o mnie. Opuściłem się w nauce. Zostałem klasowym błaznem. Chciałem tylko, żeby wreszcie zauważono moje istnienie. Nie mogłem nikomu zaimponować szkolnymi ocenami, więc zacząłem robić szalone rzeczy. Niestety, musiałem za to zapłacić. Było ciężko. Wiem, jak to jest, Naruto. Jest ci smutno i czujesz się opuszczony. Źle się tobą opiekowałem. Ach. Zawiodłem cię. Przepraszam. Nikt nie powinien tak cierpieć. Nikt nie powinien być tak samotny. <śmiech> nie wciskaj mu kitu! Iluka zawsze cię nienawidził. W końcu to lis o dziewięciu ogonach uczynił go sierotą. Ta bestia jest teraz w tobie. Powiedziałby wszystko, żeby odebrać ci zwój. Naruto! Naruto! <śmiech> Przecież wiesz, że jak coś sobie wbije do głowy, to koniec. Użyję zwoju, żeby zemścić się na wiosce. Widziałeś jego spojrzenie. To były oczy bestii. Jesteś żałosny. Gdy pozbędę się Naruto i dostanę zwój, zajmę się tobą. Dwa. Nic z tego. Sorry. Jest bardzo źle. Mizuki za dużo gada. Sprawił, że Naruto czuje się gorzej niż kiedykolwiek. To mogłoby uwolnić moc, którą w sobie nosi. Jeśli Naruto użyje zwoju, duch lisa o dziewięciu ogonach odzyska siły. Bestia wyjdzie na zewnątrz. A gdy to się stanie, strach pomyśleć. Aha! Naruto! To, co powiedział Mizuki, to kłamstwa! Oddaj mi zwój, szybko! Bo inaczej on ci go zabierze! Aha! Niemożliwe. Skąd wiedziałeś, Naruto? Skąd wiedziałeś? Że to ja, a nie Iruka. Bo Iruka to ja. Jesteś w głupce. Czemu chronisz tego odmieńca? To on pozbawił cię rodziny. Gadaj sobie, co chcesz. Nie położysz łap na tym zwoju. To mnie powstrzyma, ty? Nie rozumiesz. Naruto jest taki jak ja. To znaczy? Dzięki zwojowi chcę zdobyć władzę i dokonać zemsty. Takie są bestie. Przeleję cały swój gniew w ten zwój i wszystko zniszczę. Masz rację. <śmiech> Więc to prawda. Iruka-sensei nigdy we mnie nie wierzył. Myśli, że jestem bestią. Jakimś obmieńcem. Bestie są takie. Ach. Ale Naruto to nie dotyczy. W żadnym wypadku. Naruto jest wyjątkowy. Ciężko pracuje, wkłada w to całe serce. Czasami się wygłupia i wszyscy się go czepiają. Ale cierpienie czyni go silniejszym. To właśnie odróżnia go od bestii. Nie ma w sobie nic z lisa o dziewięciu ogonach. To Naruto Uzumaki. Z wioski ukrytej w liściach. Naruto! Nieźle, szczeniaku. Spróbuj tylko tknąć mojego sensei. Odważny jesteś, ale zapominasz, że mogę cię zniszczyć jednym ruchem! No proszę, spróbuj głupcze! Uprzedzam, że oddam ci z nawiązką! Przekonamy się! Dalej, lisie, o dziewięciu ogonach! Cieniste klon jutsu! Naruto... To nie są iluzje! To prawdziwe klony. Opanował bardzo zaawansowane jutsu. przyjdź, no? co? Nie, jest? No no co jest? Co jest? Mm. Tutaj, nie, tutaj, tutaj, tutaj, Tutaj! No tutaj. No dawaj! No no no no no no dawaj? Jak ty nie, przyjdziesz, to my przyjdziemy po ciebie. No, no. no. no, no. dawaj! Like. Dawaj. No. dawaj! No! No! Dawaj. Jeszcze raz! No. nie, no. Ehehe, przepraszam, troszeczkę mnie poniosło. Nic panu nie jest, Sensei? Ach, nie. Jest niesamowity. Chcę być lepszy od wszystkich Hokage. I zaczynam wierzyć, że mu się uda. Ach. Naruto, podejdź tu na chwilę. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Sensei, długo jeszcze? Nie. Możesz już otworzyć oczy. Ech. Gratuluję, zdałeś egzamin. Chyba powinniśmy to jakoś uczcić. Pójdziemy dziś na ramen, dobrze? Sensei! Ej, to boli! Naruto, to dopiero początek. Teraz, gdy zostałeś ninja, będzie ci jeszcze ciężej. Nie chcę psuć tej chwili. Porozmawiamy o tym później. Zjedzmy ramen. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europą, Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w Adam Kruciński, Janusz Wituch, Łukasz Lewandowski, Tadeusz Borowski, Robert Tondera, Tomasz Marzecki i inni. Czemu mnie śledzisz? Chcesz zostać piątym Hokage? Posłuchaj ty kurduplu. Co z tego, że jesteś wnukiem Hokage? Nie da się od tak wstryknąć palcami i zostać ninja! Lepiej się przygotuj, mały! Jeśli chcesz zostać Hokage, musisz pokonać mnie! Następnym razem nazywam się Konohamaru!